3, 2, 1 start! E, witajcie, nazywam się Krzysztof Burzyński, a dziś mamy 1 maj 2014 roku, a teraz słuchacie pierwszej e, audio audycji w Radiu Zoologicznym W Pierwszym audio, e, ponieważ były już e, filmiki wideo, tak to nietypowo jak na radio dzisiaj wygląda, ponieważ jest to radio internetowe. Więc w tej pierwszej audycji będzie taka nietypowa dzisiejszy odcinek to jak wcisnąć kota do głośnika No właśnie, z tymi kotami to tak jest, że są wszędzie. O tym zresztą jest program Zoologikus, który właśnie w dniu dzisiejszym też ma swoją premierę, gdzie opowiadam, co jest poświęcone zresztą kotom. Nietypowy myślę dosyć sposób, więc myślę, że będzie ciekawe dosyć to co powiem, obejrzyjcie sobie, czy kotom należy się ZUS, taki to ma tytuł. No właśnie, a ja się zastanawiam, jak wsadzić kota do głośnika, no skoro to radio jest... Hmm... Koty będą nam towarzyszyć w tym radiu choćby z tego powodu, że logo tego radia to jest kot. A właściwie to mikrofon, który stylizuje na kota albo kot, który stylizuje na mikrofon. Chciałbym tutaj troszkę opowiedzieć o tym, czym jest Radio Zocast, czym chciałbym, żeby było, jaka jest jego misja, jak działa teraz, jak chciałbym, żeby działała w przyszłości oraz o, o tym co, jak, gdzie i po co. Dobrze, więc zaczynamy. Przede wszystkim radio Zocast jest skierowane do wszelkiego typu pasjonatów zoologicznych, którzy zajmują się zoologią zwierzętami w szeroko, szeroko, pojęty, szeroko pojęty sposób, dlatego ja będę tutaj nadawał swoje audycje na początek w tym radio. Ale też bardzo bym chciał, żebyście Wy tutaj nadawali swoje audycje. To jest takie miejsce i staram się tu udostępnić Wam narzędzia do tego, żebyście Wy nadawali swoje audycje. Dlaczego radio? Ponieważ wydaje mi się, że powinno się ciekawie mówić o zwierzętach. W ogóle, kiedy rozmawia się z pasjonatami, pasjonaci zawsze mają wiele do przekazania. I zazwyczaj ciekawiej się słucha, ponieważ są to pasjonaci. Ale teraz nie każdy pasjonata umie ciekawie e, mówić, ciekawie coś przekazać. A do tego będę dążył w tym radiu, żeby pewne rzeczy były ciekawe. Jeżeli jesteś osobą, która mm, robi jakieś wartościowe rzeczy związane z zoologią, e, pokaż, się, pokaż się innym, to chciałbym ci y, umożliwić. Będę to robił na ten sposób, że będę docierał do ludzi, którzy robią coś ciekawego i będę się starał o nich mówić, z nimi mówić. Ale ci, którzy będą chcieli, będą też mogli o sobie mówić albo mówić, mówić o swoich pasjach. I takie jest zadanie, że te radio nie tworzę tylko ja i e, nie tworzą ludzie, którzy mi tutaj pomagają w jakiś sposób, ale też chciałbym, żebyś to Ty być może słuchaczy tworzył te radio ze mną. Jestem otwarty na wszelką współpracę, e, więc e, już teraz Wam mówię, wysyłajcie swoje maile na zokaz.małpa.zokaz.pl. Będę się starał w miarę możliwości czytać, wszystkie i odpowiadać, na ile mi na ile tych maili będziecie wysyłać, bo jeżeli będziecie ich wysyłać dużo, to prawdopodobnie na części może nie odpowiem, ale na pewno odpowiem w jakiejś audycji. Więc radio w ten sposób teraz działa, że to ja będę w nim nadawał audycję. Jakie audycje ja będę prowadził? Będę się starał raz w tygodniu poprowadzić jakąś audycję. Więc raz w tygodniu. Jedna audycja to będzie z z którą jeżeli Miałeś wcześniej okazję, to może już przesłuchałeś nawet, a może nawet nie przesłuchałeś, a obejrzałeś, bo jest to generalnie audycja, która będzie wideo. To, to po pierwsze. Drugą taką audycję będę chciał zaprosić zawsze jakiegoś ciekawego gościa związanego z zoologią. Na dzień dzisiejszy mam takie dwa już spotkania omówione, właściwie nawet już trzy, jedno, jedno się odbyło. Więc, więc myślę, że już, już niedługo będziesz je mógł usłyszeć. Naprawdę są ludzie, którzy robią ciekawe rzeczy. Dalej, będę chciał też inne audycje przeprowadzić. Taki, na dzień dzisiejszy pomysły są takie, że będzie coś w rodzaju, co się będzie nazywać audycją Zorro. I będzie to audycja, która będzie pokazywać trochę takiej przewrotnej strony zoologię i różne trendy, różne zwierzęta w zoologii. Na pewno będzie takie wydanie jak teraz, które będzie takim Zoniusem, czyli będzie podsumowywać, pokazywać to wszystko, co się gdzieś wydarzyło ostatnio, ostatnimi czasami na rynku zoologicznym, na czemu warto się przyjrzeć. Kolejną ważną rzeczą. Radia na dzień dzisiejszy działa, że tak powiem, zupełnie charytatywnie. Oznacza to, że będę, będę chciał tutaj działać i będę chciał na tym radiu też w jakiś sposób zarobić. Myślę, że nie ma w tym nic złego, jeżeli coś się robi ciekawego. Natomiast dla tych wszystkich, którzy... bo prawdopodobnie będą takie osoby, które będą słuchać tego radia i które będą zainteresowane tym, żeby to radio się rozwijało, a sami nie będą chcieli nadawać żadnych audycji, E, więc do Was mam prośbę, żebyście wspomogli e, to radio. E, w jaki sposób? Można to oczywiście najprostszym sposobem jest e, e, zasponsorować je finansowo. E, na stronie bez problemu znajdziecie miejsce, gdzie można to zrobić. E, ja na pewno będę się oddzięczał tym wszystkim osobom e, w ten sposób, że e, będę umieszczał ich linki do, do ich stron, ich namiary lub cokolwiek będą chcieli. Gdzieś na stronie będzie takie miejsce, gdzie będzie to możliwość umieszczenia tego. Na pewno też jeżeli część z Was być może nie będzie chciała w taki sposób sponsorować radia, a może nazwę nie sponsorować, ale współpracować, bo będę się starał zrobić coś za coś. Nie, nie chodzi mi tylko o to, żeby, żebyście dawali mi pieniądze. Chciałbym się tłumaczyć z tych pieniędzy. To znaczy chciałbym się spowiadać z tego na co te pieniądze idą, a potrzeb jest niemiara mikrofony, wszelkiego rodzaju akcesoria, które są potrzebne. Naprawdę jest tego bez liku. Ja mam tylko jakąś tam małą część tego, a uwierzcie mi, naprawdę zajmuje to trochę czasu i wysiłku, chociażby to, kiedy komputer przetwarza i na przykład filmik, wideo, i na lepszym komputerze może to trwać pół godziny, a czasami na tym, którym obecnie w tym momencie pracuje, może to trwać 2,5 godziny. Oszczędność czasu jest bardzo duża, tym bardziej, że muli wtedy ten komputer. Ci wszyscy, którzy też będą chcieli w jakiś inny sposób zasponsorować, nie ma problemu, jeżeli macie w domu coś zbędnego, na przykład jakiś zbędny sprzęt do nagrywania lub cokolwiek, co, co Wam się wydaje, że będzie związane, będzie mo mogło się przydać w radiu. Zapraszam. Jeszcze jedna rzecz. Eee, będę potrzebował wszelkiego rodzaju dżingli, muzyki, którą wytworzycie, którą wy robicie. Więc jeżeli masz takie umiejętności i takie chęci, to chciałbyś w jakiś sposób y, pomóc nagrywając jakiegoś dżingla do, do jakiejś audycji albo ym, albo jakąś masz muzykę, którą tworzysz i chciałbyś, żebym ją też y, popuszczał w tym radiu, nie ma problemu. E... O, nie ma problemu, ile będzie mi się ta muzyka e, podobać. Ale jak najbardziej nie bój się, wysyłaj wszelkie pomysły są mile. Jeżeli znasz ludzi, których myślisz, że warto by było zaprosić, warto o nich opowiedzieć. Nie ma też problemu, pisz do mnie na maila, zookasmałfazocas.pl e, Będę się starał wtedy, jeżeli mnie to zainteresuje ten temat, e, no, znaleźć te osoby i jakoś.. E, zobaczyć co z tego ciekawego. Co jeszcze? Może trochę o mnie. Być może część z Was z nami już trochę z, z filmików, które puszczałem albo weszło na moją stronę, którą prowadzę, którą wcześniej prowadziłem już to radio. Generalnie, dlaczego w ogóle zoologia? Myślę, że wzięło się to z tego, że tak jak to często powtarzam, ponad już 11 lat temu, Mój przyjaciel zaprosił mnie do tego, żebym pomógł mu zakładać jego sklep zoologiczny. Tomek, mój przyjaciel, który, który no jest człowiekiem pełnym pasji, który założył ten sklep założył pierwszy swój taki sklep. Przez wiele lat miałem okazję mu pomagać. Zresztą do dzisiaj mu jeszcze pomagam w różnych, w różnych rzeczach, więc może nie w ten sam sposób co kiedyś. Ale w tym momencie przyszedłem. Ja, jako człowiek zupełnie nie nieznający się na zwierzętach, niezainteresowany tymi zwierzętami. Zacząłem sprzedawać w sklepie zoologicznym i tam zacząłem też poznawać pasjonatów. Prawdopodobnie właśnie takich, którzy teraz mnie słuchają i ci pasjonaci mnie zafascynowali. Oni opowiadali o swoich zwierzętach, uczyli mnie różnych rzeczy. i Ja, co o dziwo, a może właśnie nie dziwo, nauczyłem się bardzo wielu rzeczy o zwierzętach, o tym jak, jak należy do nich podchodzić i miałem okazję tą wiedzę wykorzystać, tłumacząc innym klientom. Taka wiedza, którą dzisiaj bardzo sobie cenię. Z czasem zacząłem też różne inne rzeczy robić, ponieważ firma rozrastała się bardzo, bardzo i to bardzo mocno, więc powstała z tego sieć sklepów. Więc w tym momencie zaczęło się powiedzieć tak, że coraz mniej miałem kontakty z klientami, coraz więcej było w tym pewnego rodzaju zarządzania, a że generalnie wolę raczej pracować z ludźmi niż zarządzać, więc z czasem spożyłem taką swoją działalność, którą do dzisiaj możesz znaleźć na stronie strefazo.info, tam gdzie pomagam ludziom zakładać sklepy zoologiczne, więc dlatego jeżeli będziesz widział takie reklamy na tej stronie, to nie zdziw się, bo, bo jest to prawdopodobnie jakaś reklama, a być może część z Was zainteresuje się, bo być może będzie chciała sklep zoologiczny założyć, w każdym bądź razie też nie zdziwcie się jakimkolwiek reklamą na tej stronie, bo tak jak mówiłem, no niestety trochę czasu zajmuje robienie tego radia, nagrywanie i robienie czegoś w tym wszystkim, więc będę się starał też zdobywać ludzi, którym będzie zależeć, żeby jakoś wspomagali nam, nam te radio. No myślę, że dla mnie taką ciekawą rzeczą jest to, że prawie już dwa lata temu no miałem w jakiś sposób okazję nagrywać swoje audycje razem z moją żoną i z, z przyjacielem jednym dla internetowego radia Kontestacja, którą swoją drogę pozdrawiam i bardzo polecam. Jest to świetne radio dla ludzi, którzy myślą, myślą w sposób przedsiębiorczy, którzy chcieliby troszkę zrozumieć lepiej politykę, ale w sposób zrozumiały dla normalnych ludzi. Chcieliby też poznać w ogóle ciekawych ludzi. Tam nadawaliśmy swoją audycję Jasna Strona Mocy. To w tej audycji zapraszaliśmy ludzi, którzy przechodzą z takiej jasnej do ciemnej strony mocy, czyli inny słowem, którzy nie patrząc na okoliczności, które ich spotykają, robili i robią jakieś ciekawe rzeczy. Bardzo inspirująca dla nas przede wszystkim to była audycja, ponieważ poznawaliśmy tych ludzi realnie, bo dzisiaj z niektórymi z nich współpracujemy. I myślę, że to był taki ważny moment, od którego ja gdzieś osobiście łyknąłem pewnego takiego bakcyla radiowego, co bardzo mi się spodobało, to spotykanie się z ludźmi, nagrywanie, puszczanie tego gdzieś weter puszczanie tego w świat. Z jednym słowem bardzo ci polecam radiokontestacja.com Co jeszcze? Radio te będzie prawdopodobnie też pewne, pewnie takiego rodzaju blogiem. Tyle, że blogiem nie, nie słownym w sensie pisanym, tylko słownym w sensie e, mówionym. Ponieważ czuję wielką potrzebę mówienia różnych rzeczy. Czy ktoś chce tego słuchać? Nie wiem, mam nadzieję, przekonamy się, jak to będzie wyglądać. W razie będę chciał Ci przekazywać pewnego rodzaju wiedzę o zoologii. I z tą wiedzą nieodłącznie będzie to związane to, że będę chciał Ci też pokazywać, jak wykorzystać pewną wiedzę w sposób biznesowy. Wielu z Was ma pasję zoologiczną. I często pewnie zastanawiacie się, jak ją przekuć na jakieś pieniądze. Jak w ogóle żyć w taki sposób, że mógłbyś żyć ze swojej pasji. To jest nieprosta rzecz i nie każdy jest w stanie w taki sposób pracować, ale na pewno można w taki sposób pracować. Ale to już jest związane bardzo mocno z pewnymi umiejętnościami, z pewną wiedzą, z pewnym sposobem myślenia, z pewną mentalnością, i myślę, że to też będę chciał Tobie przekazywać. I pokazywać Ci, że ludzie, którzy są, ludzie, którzy coś zaczęli robić, czasami nie mając pieniędzy, czasami w bardzo, bardzo, bardzo skromny sposób i doszli do czegoś. Myślę, że to jest taka jedna rzecz, która też mnie w życiu nakręca, bo ja też zaczynam od takiego pułapu człowieka nic nie wiedzącego, który z czasem pomału zaczął dochodzić do pewnych rzeczy, ale tylko dlatego, że chciałem się uczyć. Uczyć tego, jak zamieniać, jak, jak robić te umiejętności, które miałem gdzieś okazję przez lata się nauczyć, dzisiaj wykorzystuję. Oczywiście cały czas się ucząc i cały czas doświadczam tego, że nie wszystko wychodzi, ale to chyba tak zawsze jest. Mniejszym chciałem Ci też pokazać, bo może to Ci się wydać niekoniecznie związane z zoologią, ale na pewno związane z życiem będzie to, będę czasami ci chciał Ci pokazać to, że um, możesz, um, kiedy pogrzebiesz trochę w swojej głowie, w swoim myśleniu, Odkryć to, że masz pewną wartość, że masz pewną y, wiedzę w sobie, którą nie tylko możesz przekazać innym, ale też zacząć zarabiać, bo jest bardzo dużo takiej wiedzy w życiu, którą mamy i którą nawet nie wiemy, że inni potrzebują. I To jest y, jedno z ważnych odkryć, które, które chciałbym pokazywać. Jest bardzo wielu ludzi, którzy są zakompleksieni albo po prostu nie mają świadomości tego jak, wiele, jak wielką mają wartość i jak wiele mogą wnieść y, swoją wiedzą do życia innych ludzi. I taki ludzi też bym chciał Ci przedstawić. Kolejną ważną rzeczą, o której bym Ci chciał opowiedzieć, to jest to w jaki sposób mógłbyś tutaj nadawać. Więc ja generalnie, jeżeli jesteś zainteresowany, preferuję takie dwa sposoby. Jeden audio, taki jak właśnie teraz słyszysz, czyli najprostszy i myślę, że najmniej problemowy. No i wideo, czyli wrzucanie filmików. Troszkę już trudniejszy, no aczkolwiek też do, do przejścia. Czasami, czasami zauważyłem, że to jest tak, że ludzie mają jakąś wiedzę i tą wiedzę na przykład opisują na blogu. Więc jeżeli nie chcesz często pokazywać swojej twarzy, dlaczego by nie robić tak, że kiedy coś napiszesz, postarać się to przeczytać albo opowiedzieć to do mikrofonu. Wcale nie musisz mieć jakichś nie wiadomo jakich mikrofonów, nie wiadomo jakich rzeczy. Przecież możesz po prostu włączyć komputer. Są darmowe programy, mikrofony zazwyczaj są wbudowane teraz do wszelkiego rodzaju urządzeń na których, które, które masz w domu albo chociażby na zwykłą nagrywarkę w telefonie i możesz coś opowiedzieć. Później jest tylko kwestia oczywiście jakiejś tego obróbki ciekawej i tak dalej, ale to wszystko tak naprawdę jest rzeczą wtórną, ale jeżeli Ty będziesz chciał coś nagrać, Zgłoś się do mnie, jeżeli będziesz potrzebował jakiejś pomocy. Postaram ci się jakoś to wyjaśnić. Myślę, że to jest wszystko do przejścia. To, że oczywiście będę się zgłaszał trochę do ludzi, których gdzieś już znalazłem w internecie, którzy robią do dzisiaj fajne rzeczy. Mam nadzieję, że będziemy mogli je razem, wspólnie wszyscy obejrzeć, co ci ludzie robią. Być może z czasem zrobimy z tego jakiś ciekawy zespół ludzi, którzy naprawdę mają coś ciekawego, wartościowego do opowiedzenia. Jak ci mówiłem, ja zaczynałem w sklepie zoologicznym, natomiast jest tak, że ja nie jestem jakimś wielkim fascynatem zwierząt, jeżeli mógłbym to tego określić, tak? Spotykam ludzi, którzy mi opowiadają o tym, jak to jest, kochają swoje zwierzęta, co przy tych zwierzętach robią, jak je hodują, jak ich coś tam fascynuje. Ja rozumiem pasję, tak? Natomiast no właśnie nie jestem pas, pasjonatem zoologii, natomiast pasjonuje mnie i, i to właśnie teraz robię. E, chciałbym dawać Ci taką możliwość, chciałbym Cię wesprzeć, dawać Ci pomoc w tym, abyś to Ty mógł odsłuchać ciekawych rzeczy, abyś to Ty mógł nadawać ciekawe rzeczy, abyś mógł w jakikolwiek sposób brać udział e, w takiej atmosferze, którą tutaj chciałem Ci, że tak powiem, zorganizować. Więc w tym wszystkim e, będzie tutaj. Właśnie moja rola, żeby ja będę Ci pokazał, pokazywał raczej ciekawostki, będę Ci wskazywał na pewnych ludzi, na pewne wydarzenia, ale to inni będą, być może ty, będą w jakiś sposób kreowali tutaj dalej rzeczywistość i myślę, ale mam przynajmniej wielką nadzieję, że to będzie ciekawe. Tak więc jak myślę, jak na pierwszą audycję to na razie nam wystarczy. Co jeszcze mógłbym Ci yy, powiedzieć? Chyba powtórzę tylko to, że jest dzisiaj 1 maja 2014 roku. Jest czwartek. Yy, to jest pierwsze wydanie Radia ZOKAST. Nazywam się Krzysztof Burzyński i będę się starał jak najmocniej wspierać to radio w jego rozwoju. Do zobaczenia już niedługo.